Jesteśmy tu w sanktuarium Badnej Bożej. Na pewno wszyscyście się już pomodlili o wstaniu prywatnym. Poprosiłem Badę Bożą o opiekę W czasie tego całego dnia. Ona, jak każda matka, chce, żeby jej syn był kochany. Przez wszystkich. I chcemy kochać Jezusa, I ze względem też na Jego wspaniałą Matkę, która nam pomaga w życiu. Po Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz radzić o naszych, ale o i złych przygód brać nas zawsze wybawiać Pana no, Chwaletna i Błogosławiona, o Pani nasza, o Redniczno nasza, o Świętniczno nasza, Pocieszycielczo nasza, Synem swoim na swojej, z Synowi swoim całą, by tutaj koni tak patrząc. No to też właśnie widzimy tak wiele różnych zdarzeń. Nasz kraj już i, i te samotuaria, i, i inne kościoły, i nasza wiara, wszystko to, to, to, to idzie w jakichś kierunku i my zawsze ufamy, że Pan to wszystko bardzo Że On to wszystkich. No i, I tu zadano mi wieleś tam, wieleś tam pytań i odpowiedziałem mówię sobie, no to może, może będę, jakby ktoś tam miał jakieś pytania, to mogę też e, właśnie z tego też korzystać. Egzocysta, bo jest nas, to dwie Cię w spotkaniach. Mamy dwa spotkania spotkania po Kanadowie, teraz w Częstołowie, będzie w listopadzie. Jest też na tych spotkaniach było setki egzorcystów z całej Polski. Czasem mamy też gości, bo przyjeżdżają też tu okoliczni egzorzyści z Litwy, z Ukrainy, z Białorusi, z Czech. A raz w roku, gdy jest takie większe w Trzimstochowie, mamy te spotkania, to też są z Zachodniej Europy i z Włoch, z Francji, z Niemiec, Też przyjeżdżają na to nasze spotkania. Także jest wiele y, takich przygotowań, czyli ze strony Znaczyć na te głosy, jak ludzie mówią, że słyszą jakieś głosy. Bóg jest porządkiem i przejrzystością. Jeśli nie, to pochodzi do złego. Bóg działa w boku, a zły wymaga za dużo. Wewnętrzny głos Boga jest każdej spokojny. Głos złego jest zdanie się sprawie i zostawienie jej spokoju to znaczy nam, nam dawało różne takie uwagi jak jest różne rodzaje głosów na przykład wozy, powodujące strach, przyczyna albo schizofrenia, depresja, trauma, delirium, albo albo przyczyna duchowa, wpływ demoniczny, bo Bóg ostrzega mnie przed Głosy, które przeszkadzają w radzeniu sobie z codziennością staje się niemożliwe, to radzenie sobie. Głosy odczuwane są jako negatywne lub groźne. To może być też przyczyna psychiczna, schizofrenia, paranoidalna, trauma, dysocjacja. Albo przyczyna duchowa, demoniczne, usamo usamodzielnienie się, zniewolenie, opętanie. I takie mamy właśnie różnego rodzaju spotkania, jak traktuję głosy, jak one traktują mnie, czy jestem bezbronny wobec głosów, czy jestem wciąż Panem swego siebie. Jaki jest wpływ głosu na moje życie? No i takie przykłady świętej tej te Hildegardy z Bingem, Waltochy, głos z wizjami, audacjami, Żandach. Franciszek Zasyżu, Słowo wyciska swoje piękno na dalsze życie i wszystko zmienia. Mębli, wywołujące Ducha. No taki, chcę wam tylko powiedzieć, że rzeczywiście sobie biskupi, że każdy biskucysta też przeszedł jako takie e, przygotowanie psychologiczne, psychiatryczne. Tyle, że w pewnym momencie biskupi też nam powiedzieli, że, że nie powinno się być długo tym egzorcystem, że to powinna być kadencyjność. I no i egzorcyści powiedzieli, w końcu albo, albo, albo się mamy uczyć, przygotowywać do tego, żeby być dobrym egzorcystem, albo się zmieniamy co trzy lata i to wtedy każdy do tej strony będzie się tego uczył i i doświadczenie. Także w końcu tą kadencyjność zawieszono Może to jednak stąd mamy wspaniałych egzorcystów w kraju tutaj, którzy już są niekiedy no 20 lat, 30 już są egzorcystami. Także, że i dobrze sprawują rozwoju posługi. Ja, Jestem tu piąty rok egzorcystą i tak yy, naprawdę zupełnie no przydatkowo tym zostałem, bo tak. już wspomniałem na tym naszym spotkaniu tam, może w tym, że byłem w Afryce, chciałem być misjonarzem i jak się dzieło, znalazła okazja. a granice się otwarły no i dostałem się na misję. Byłem najpierw 8 lat w Kamerunie, a potem, <coughs> potem chcieliśmy otworzyć nowe misje na Madagaskarze, polskie misje na Madagaskarze. Wzięli mnie z Kamerunu. I odwiedzaliśmy tam tę misję na Madagaskarze, na, na wschodnim wybrzeżu. No i tam już byłem, 16 lat. I byłbym może jeszcze tam cały czas, ale jeden z przełożonych mówi: Słuchaj, potrzebujemy tuż do kogoś do prowadzenia tak zwanej prochu misyjnej czyli takiego ośrodka dla misjonarzy, dla przygotowania, ale później też dla opieki projektów i tak dalej. I to przyjedź na dwa lata. My w tym czasie sobie znajdziemy tu na miejscu w Polsce jakiejkolwiek przyjedź na dwa lata. Potem sobie możesz kupić. do i to Gdzie jesteśmy? No. Jak ja skończę 6 lat, to sobie może przyjechać. Tak zostałem 17 lat w Poznaniu, w takiej centrali. Mamy jeszcze jakieś setki tych misjonarzy w świecie, polskich obratów. No, i, I po prostu oni przyjeżdżają na Europy i trzeba się, muszą się wyleczyć, dyska, okulista, tam różne inne choroby. Też tam jest ośrodek chorób tropikalnych, także wyleczy się, mają projekty, chcieliby zrobić to czy tamto. No i to im też układamy to wszystko, postawiamy i wracają znowu. No i tak jest taka centrala właśnie w Poznaniu, która to wszystko organizuje. Żeby wszystko funkcjonowało, trzeba pieniędzy oczywiście. Mamy przyjaciół misji znowu tam. Ponad 20 tysięcy ludzi, którzy tak też wspomagają. I to jest, zostały 17 lat. Jak już teraz już byłem emerytel, to też mówię sobie. Już tak, czy teraz znajdzie się nowych. No i przyjechałem do konia. Już leżał list od biskupa. Ja Mianuję ojca egzorcystą na trzy lata w Rycyzji no, nie byłem szczęśliwy. Widziałem jeszcze ja z tobą, że jest no, za, za, za, za, za działanie, za, za posługę. No, wziąłem list i pojechałem do biskupa. Na się My, no się wreszcie. Nikt się mnie nie pytał. Może ja się duchu moje, może ja nie. <zyskujesz> Chcę tam z tymi szamanami wychwał, to sobie z naszymi głowami też pogadzić. No tak, mówię, no to może na próbę jakoś tak. No i, no to dobrze, to na próbę. No i tak już teraz świata lata leo pierwsze, następny pisł już przyszedł, znowu my na trzy lata. No i tak widzę, że po prostu nie, nie widzę, że ja to muszę robić, ale tu jednak w koniu. Dobrze, że tak w sanktuarium jest ktoś, kto przyjmuje ludzi, modli się z nimi, rozmawia, Po no, bo trzeba by kogoś takiego, no. I, i tak się wie, bo to przyjeżdżają ludzie do, do Matki Bożej z stron, a poza tym sama obecność Matki Bożej tutaj też bardzo dużo pomaga. To tak w ramach jakiegoś wielkiego wstępu, takiego szerokiego też porządku Widziałem ten tytuł, jak nie, to tam był tytuł, Zagrożenia i no, wpływ na rodzinę. To, to właściwie można o, o wszystkim tak mówić, że te zagrożenia były, bo przede wszystkim My tu jesteśmy dlatego, że wierzymy, że jesteśmy bieżącymi ludźmi i to już tak bieżącymi na serio, nie tylko taką ja mówię tą powierzchowną, bo, bo tradycja, bo, bo rodzice karzą, bo to, ale jakby tu przyjdzie się na takim tego rodzaju spotkania, to, to wiadomo, że to jest yy, następny stopień w naszej wierze, w naszym, naszym zbliżeniu się do Boga, że po prostu chcecie czegoś więcej. Jak w każdej na pewno na naszą wiarę, a zwłaszcza na tych Ja się w ogóle będę liczył z przykazaniami na przykład, jak jest znam. I często mówią tacy młodszy tam może nie o cości, ale tacy uczący w kościele, że właśnie to, że mamy problemy z młodymi, to jest właśnie to, że. Z Boga tych młodych ludzi jest wyszło taki dziecięcy głowie, z katechizmu od babci, od katechety. A problemy już mają dorosłe, Już na już mają inne problemy ludzi dorosły. się chciałeś, to Często właśnie mówimy o tym, a, a czy pogłębił, pogłębił się obraz Boga, który ma? Czy to ciągle jest ten? Których mam tu dużo takich, czasem sobie mówię, bo porozmawialiby z jakimś psychologiem szkolnym, a to nie to, to, to nie chcemy gadać, bo to nie chcemy, żeby to było tak po cichu. A jakaś trauma też, też. zawsze jest, jak biorą tego chłopaka, czy tą dziewczynę i przyprowadzają do egzorcystów. Na początek, taki film leciał w telewizji. W ogóle o egzocystach, o egzocyzmach, o tym pełno, diabełstwa wszędzie jest. I ludzie się cały czas boją, a oni idą ze mną. Chłopak sobie myśli, do egzorcyzmy. Co się teraz stanie? Więc też wiele takich, mówię o tym dlatego, że wiele jest takich przypadków ludzi, którzy nie dają sobie sobie sobie radę ze swoim z, z no i po prostu potem szukają tej pomocy i przychodzą tutaj. A nie dają sobie rady po prostu dlatego, że sami mają tą ja. Też właśnie też by mogli, yy, tak wspomniałem o tym, choćby o tym obrazie Boga. jaki jest mój obraz Boga? jeżeli ja będę miał Obraz Boga, taki jaki dał nam Jezus Chrystus, czyli dobry ojciec, który nas zna i kocha i chcę, żebyśmy byli szczęśliwi, którzy jak czytamy dzisiaj o napisał sobie na dłoni moje imię, czyli jest to taki Bóg osobowy, to on mi też pomoże rozwiązać wiele różnych sytuacji trudnych we mamy. Ważne jest właśnie ten obraz Boga. na tym też warto czasem pokazować, żeby zbliżyć się do Boga. Bo jaka jest alternatywa do tego wszelkiego, wszelkiego zła, swojego ducha? Jaka jest alternatywa? To jest właśnie dobry, kochający nas ojciec, Bóg nasz. To jest. On jest zawsze mocniejszy od wszystkiego innego. Jakie są zagrożenia do To jest też, to są też ludzie, których spotykamy na oku Różnego rodzaju zwyczaje. Ja nie wiem, czy Wy jesteście wszyscy jest z tych stron może nawet nie tych słów wschodnich, ale ja przyjeżdżając z Afryki, gdzie tych okultycznych, jak okultystycznych jakichś różnych brak e, jest pełny, się nic złego nie dzieje bez powodu, czyli zaraz szukają tego, który wziął tą górę, poszedł do tego czarownika i załatwił. Żeby tam te nogi złamał, czy żeby mu się spaliła chata, czy żeby tam nie włosy nie ukósł. nie, głosy, nie Zawsze się szuka, kto to spowodował. I we wszystkich takich sprawach czy innych tak, tak wygląda się. Ja byłem trochę ślipiony, kiedy przyjechałem i tak sobie mówię, no. Pod tym względem, to też nie jesteśmy daleko od Afryki. Też ludzie szukali. Na szczęście biskupy się już odezwali. Ludzie szukają wszędzie też, kto to spowodował. Albo jakieś przeczeństwa pokorniowe. To szukają w genealogiach, tu to była, ta, która to tam coś złego skupiła. Albo kto to zrobił tam gdzieś w trzecim pokoleniu, czy innym? Na szczęście prawie rok temu opisku, się wypowiedzieli. i to trafiło bardzo dobrze, że nie ma żadnych przekleństw pokoleniowych, że grzech osobisty się nie dziedziczy. Pan Bóg jest sprawiedliwy, za dobrą wynagraza, za, za złokarze, to mamy w naszych prawdach gary, ale tego, który to zrobił. Tego, który to zrobił, on jest odpowiedzialny i będzie albo wynagrodzony, albo ukarany. A nie mówmy, czy prawda. Ile ja się też nasłucham właśnie takich różnych sytuacji w życiu, jak gdy ludzie przychodzą. Że tam dziadek był młynarzem, że on rozbudował młyn, pożyczył pieniądze u no i później połowę wojna wybuchła kontyngenty, no już nie I ten Żyd przychodził i przeklinał małe dzieci i proszę ojca, w każdym pokoleniu teraz jedno dziecko się rodzi milowane. Ostatnie z chłopą dawna. Mówię, proszę Pani, to Pani uważa, że jak przychodzi ten moment, to Pan Bóg tego przyda żeby tam zamieszkał w dwóch tego dziecka, jak jeszcze jest pod sercem Matki, żeby ono się z lepłoć. uchodziło? właśnie, że tak, to jest przekleństwo pokoleniowe. Dużo mam takich I spojrzymy na to razem, powiemy sobie, no no, przebacz Panu Bogu, że akurat Cię dał Ci taką głodę, ale inną, że się urodziłeś w takiej godzinie, z takimi rodzicami, z takimi cechami, jak temu bardzo paskudnymi, jak Co łaski, pomocy zawsze w życiu. Żebyśmy sobie z tym poradzili. Żebyśmy się przebili przez te wszystkie problemy. Czasem lekko pokaleczeni, ale żebyśmy się przez to przemili. On nas nie zostawia sam. I to się ludziom zawsze też mówi. Także te wszystkie zwalanie na to, że, ach, bo to wina tamtego. Kiedyś byłem naprawdę <coughs> mocno zdziwiony, kiedy odprawiałem tu pomagaliśmy jej, pomagamy też w niektórych parafiach i odprawiałem Wszechświętą z takim księdzem innym i słyszę intencje za grzechy pokoleniowe ze strony żeńskiej do trzeciego pokolenia w rodzinie tej, tej. i tej. Pytam się tego księdza i no, jak to się na tą intencje odprawiał? przyniesie, to jest. Żadnej, Pan nie na drogach, Każdy utrzyma to, na co zasłużył, ale on, a nie jego. Jeszcze następny etap taki, ja to, o tym mówię, bo to są właśnie też takie zagrożenia niekiedy, które też na nas wpływają. Rzucanie ułogów. Ostatnio, aż ich dziwiłem, bo to w jednym tygodniu szły, takie osoby przyszły, że właśnie nic nie wychodzi i oni już nawet wiedzą, kto to jest winien. Że to jest kuzynka, nie mówili kuzynka tylko jak to mówię, sioteczna jakaś, a ja tak to ja u nas ma kuzyna, kuzynka, a to był siostra sioteczna, siostra sioteczna. Ona, jak spojrzy, to od razu wszystko W holnicy na co Przyszła matka z bójką, do bój, osób, no tak jak po dwudziestych, córka i syna. Mówią, no, akurat teraz w zeszłym tygodniu śmierci zbierali zboże. Zostało tylko tym komajlowi tam i z powrotem. Ona wyszła, no nie było, nie, nie było chługa. No. Taka może była jedna mała, jak firanka, i na raz, wiesz. I w na te nasze wody, bo ona wyszła i spojrzała na ja, mnie. ja tylko mówię, i, i jak w końcu na to mówię, że się to zamkali, no tak, na no to mówię, no o co, to o co chodzi? Ona rządzi jeszcze, to tam mówię, w Afryce, to takie są, są, jest taki, e, deszczu, który, jak już tak czuję ból w kościach, to też tam jest, gdzie tam jest pora deszczowa i sucha. No nie ma deszczu, nie ma deszczu, ludzie chcieli posiać, bo to czekają, aż tu zwilży ta, ta ziemia. No i, i w końcu on, ten, przynajmniej w szedzie Wydawów, tam gdzie pracowałem, no taki jest szewód deszczu. To on w pewnym momencie mówi, proszę przygotować ognisko. Chromią ognisko, kamień, tam grzeją taki kamień. I on potem leje na to młode i taki obłok będzie biały, piękny, do nieba. Jutro będzie padało. No, Podejrzewam że Mariusz Matys, a po co ja? W każdym razie, prawie zawsze musi i tego zawsze im się To jest na rozpoczęcie, powiem w zawsze i, i ludzie, i ludzie są pełni właśnie uznania dla Niego, że On ściągnął ten deszcz. No, my tu nie widzimy, uważać, że niektórzy ludzie mają złe oczy, a to się często słyszy, że, bo to tu bo to było też nie z tym, z tym kombajnem i z tym czy, czy, czy, ale często się właśnie mówi, że ta osoba, ona jak spojrzy, rzuci uroki, jak ona może jak rzucać jakieś uroki, a no nie, nie mówmy sobie takich rzeczy, bo to ja nie mówię, że Afrykanie są źli, bo oni mają bardzo dużo pięknych cech, wspaniałych, się z nimi żyje też. No ale nie możemy tak postępować po oni, że szukają właśnie tego, tego winnego. Tylko poszukają w sobie. Albo w jakiś... Albo w końcu no... Tak w życiu się zdarza. A może też Pan Bóg też coś chce nam powiedzieć przez... Przez jakąś chorobę. Że nam się coś nie udało to może też być coś, coś co nam Pan Bóg pokazuje. Ja już nie będę mówił o tych głosach o Boga, czy, czy tam jakieś jak to słuszne czy to jest demoniczne, czy krągliwe, bo To może być to ktoś słyszy jakieś głosy, ktoś słyszy jakieś tam rozkazy i tak dalej. To, to, to rzadka się, to jednak, to jednak rzadko. No, ale co się nam zdarzają na każdy dzień. Z takim wierzącym umysłem. Pan Bóg nam po prostu daje, pewnie. Nie tylko, że nam daje, ale też każe nam się modlić, o wiele rzeczy. No. Ze skutecznością tych naszych modlitw to jest... Różnie. Różnie, tak. To tam sami to wiemy z doświadczenia że się już modlimy tyle lat i tak długo. I na różny sposób i różnymi metodami, jakimiś pomyleńskimi korkami, czy urzęcami, czy jakimiś specjalnymi modlitwami. No i co? Jaka skuteczność? Mm -hmm. A Pan Jezus powiedział, nie ustawajcie, bądźcie na terencji, wobec Pana Boga, na terencji. zapisywał w notycie o co prosił Pana Boga, o co się mówi. I też zapisywał, jak ktoś się skończył i mówił, po tych 40 latach to jedno powie, że Pan Bóg słyszał wszystko to, co On mówił, bo widać było po reakcji nad Jego modlitwy Tyle, że jest faktem, że nie dawał to, co on chciał, ani w tym samym czasie, jak on chciał, ani na ten sposób, jak on chciał, ale to było wysłuchane i w konsekwencji, po tych 40 latach mówi, i faktycznie on jednak kierował moim życiem. Tak przynajmniej dokładnie taka refleksja, tak czytałem tak właśnie o nią. powiedziałem o tych rzucanych włokach, to tak może Was też o, o takim, o tych religiach wschodu, bo to też kiedy mamy do czynienia z tym z młodym, z naszymi może dziećmi, czyli znaczy, z mamy ludzi, którzy. Są może, nie wszyscy, ale są środowiska, gdzie tak jakoś patrzą bardzo, no tak, z ciekawością na te terenie wschodu. Ale my wiemy, że one są dobre dla Azjantów, może tyle szkole nie odmian, dla nas, Europejczyków, dla chrześcijan. w nie Helinie zchodził dla mnie, żebym ja był mocny, żebym ja panował nad sobą, dominował w innych. To jest Jakie... Też... to. Jakie zagrożenia też następne do tych rzucanych ułokach No, chrześcijańskie. Też spotykamy, kiedy ludzie, ja byłem u tego, ale próż ojca, ona jest pobożna, ona ma figurkę Matki Bożej i, i, i serce pana Jezusa ma też. A że tam ma te swoje kości i taroty i inne różne kulki, i tak jak koło siebie, no to to się nie liczy, ale jest pobożna, tam jest Matka Boska. lat świetli czy ileś, to będziesz miał szczęście leć do banku, zawsze zaraz znajbezmój na tym, albo znajdziesz miłość Twojego życia. No, to, no to, to już nawet to, to, to jest tego brzegu, może tam nawet nie, nie, nie bardzo tak sobie uświadamia, ale głoda to jednak no, kompletna. Te wszystkie rodzaju. wydają do pewnego rodzaju właśnie magiczny astrológ. A, a to śmiejś Nie, ja nie mogę ruszyć. Jakbym ja ruszyła już, a gdzieś tam świnia nogę złamała. Nie, nie, nie, nie I który naprawdę jest bardzo nam bliski, bo tak powiedział Pan Jezus. Oczywiście, że jest wielu ludzi, którzy uważają, tak jak kiedyś Wolder powiedział, że O, Pan był to wielki zegarnisz, nakręcił świat i poszedł. I już go nic nie uchodzi. Czyli wszystko my już rządzimy świat. I tak. Większa część potem ludzi też tak postępowała. Nie mogli sobie wytłumaczyć istnienia świata, no to wytłumaczyli, że panów, ale pan jego to nic nie obchodzi. Dzisiaj też wielu ludzi mówi, co to, 7 miliardów ludzi. On wysoko gdzieś tam jest, jego nie obchodzi to, co ja robię. Nie, on w ogóle mnie nie widzi. To jest jakaś, jakaś mglista masa gdzieś tam na dole, na, na ziemi. To co ja się tym ty zajmował? Że jakimś religijnym stosowaniem się do jego przykazań. A tymczasem, I Jego interesuje to, czy ja jestem szczęśliwy, czy nie. Że ja tak postępuję, a ja nie. Że ja, ja wybieram do a zostawiam to zło, chociaż było To jest nasza siła, siła naszej wiary. Jezus, którą mamy przekazać też innym. To mi ponieważ w domu mam tu dużo masek. Mąż przywozić z podróży różne maski, są afrykańskie maski, hinduskie, również e, właśnie podszró hinduskich e, i no, jak to się ma właśnie do e, tego złego działania tych, e, tych masek? Ponieważ kiedy rozmawiam e, na ten temat, to. Można też stwierdzić, że my, przecież w naszej religii mamy też świętych, do których się modlimy, świętego Antoniego czy innych, tak, Ojca Rzeczywiście, kiedy pojechaliśmy na rekolekcję do Konstancina Jeziornej, tam też w ośrodku misyjnym widziałam maski na ścianach, więc jak to się ma? No więc, najpierw jeżeli chodzi o tych, o tych świętych i tak dalej, to jest no, inny, inny rodzaj budowisa. Wszystkie nie mają swoich pośredników. Każdy warunek jest daleko. On czasem nie może mnie nie dojrzeć, więc szuka, szuka pośrednika. W Afryce, to w Kamerunie pamiętam, były takie małe obdarzyki tam w gdzie po górzu, bożką i one, te poszki, tak zwane klawopy, miały zanosić te objawy nasze pytania, czy podziękowania ale jest daleko. Na Madagaskarze to jest kult przodków, czyli to był zawsze duch przodka, którego wywoływano, któremu przekazywano y, jakieś tam y, pytania, czy mam się ożenić z tą, czy mam y, syna pozwać do szkoły, czy gdzieś. No, no, to zawsze było medium, które wysłuchiwało i potem byli ludzie, którzy to odczytywali i, i mówili, co Pan uchwoty na ten temat myśli. Co pan myśli? To jest sprawa tych świetnych Maski różne tam takie. Więc ja pierwszy raz, jak mi ktoś to zadał pytanie, powiedziałem tak, ja śpię nad Muzeum Misyjnym. Teraz już nie boję przynieść tam dalej, ale spałem przez. Żeglana. i spałem bardzo dobrze. Żadne lina, maski, czy coś o, Przyszła też, e, przyszła taka małżeństwo, przyszło, mówi, dostaliśmy od, od e, szwagierki, dostała, ona z egim przywieźli, jakąś figurkę postawiła w, w pokoju. I mówi, coś w naszym małżeństwie nie gra, tak. Zawsze jakoś się części jakieś tego, w naszym sypialni to tam jest, to musi być coś z tą jakby a nie chcę mnie tego wyrzucić, bo ona jakby się dowiedziała, to potem a ma... no to był polemonik. No więc mówię, na razie zanieście to do, do, do garażu gdzieś i zobaczycie, czy to jest to. No okazało się, że to nie był To nie Były problemy tam ich, ich tego nie dało. Więc zasadniczo jeżeli my jesteśmy w przyjaźni z Bogiem, to te, tego rodzaju przeglądy nic nam nie zrobią. Jeżeli my kochamy Pana Boga, wierzymy w jego, jego siłę, to cóż takie, Ja przecież widziałem jak to ci szamanic nie ja to też nie ja też mamy tutaj takie nawet, nawet używane przez szamanów pewne rzeczy. Ale to nie, to nie jest.. To nie one same, te rzeczy są, są złe. Zły jest ten, który to używa i który robi, który, który stosuje w życiu. Także ja tu na te maski, na to, to jako, jako, powiedzmy, jakieś kulturalne, małe ma jakieś te, chyba żeby ktoś zaczął się do tego modlić albo uważał, że to nasz ośrednik, który mi pomoże. To, jeżeli ja mam moją objawę w gruntu, panu już wie, że dogrzboga, i wszystko, no to nie ma, to nie myślę, że że, że, że ludzi przy różnego rodzaju rzeczy. No nie ma, tego tak nie używa. Bo to się z tym wiąże też, ta różna okultyzm. Czy tam gdzieś na wschodzie, to też na wschodzie z Rosji przywożą jakieś tam tego, y, kukiełki czy coś, żeby nie ruszać tego. Jak człowiek to wie, że no to jest... Ale jak ma serce czy to nie powinien być w Dziękuję. A y, tak zwany ten pierścień Atlantów, noszenie go, y, czy jakiś obraz Żydem, y, który liczy y, pieniądze, no, to są, to są, tak, bo to nie tylko to, to jest bardzo dużo tego, że to są i, i, i powiedzmy, tatuaże takie, i takie, no to już dotykamy tu teraz takiej sprawy że jeżeli ten, który to nosi, on to nosi dlatego, że wie, co to jest i, i, i zaczyna wierzyć w to, nie? Że, no to jest, to jest już inna sprawa to nie, nie powinno się tak po prostu, no, no i nie powinno się, z tego, choćby z tego powodu, żeby nie dawać swego przykładu innym, bo to potem wciąga też. Ja tu jeszcze powiem takie jedno tu byłem, już może tych ludzi tu może przyjąłem, przyjąłem dużo, bo tam było dziewięć tylko, obędnanych ludzi na 450, czyli tu nie jest znowu takie, tak, no może, że tu jest Matka Boża, że to wszystko chroni, że nie ma ośrodków akademickich studentów, nie ma sekt, tutaj akurat nie, bo wszystkie te pięć osób, to były kiedyś w sektach satanistycznych, tam jest takie źródło powiedzmy, yy, tego zła i bezpieczeństwa od tych młodych, którzy się tam nie chcą wciągnąć. Tak to jest. Ale, ale tak, ogólnie, no to, to, to... Jeżeli ktoś trwa długi czas, może w jakiejś, jakimś złym postępowaniu, w drzewu, to może się dać wciągnąć, ale tak, My jesteśmy własnością Boga, nasze ciało, nasza dusza i zły duch nigdy nie może nas opętać, jak to mówię, czy wejść, czy zniewolić, bo nasza wola, to, że ja mówię nie, jest dla Niego przeszkodą nie do przejścia. Dopiero ktoś, kto się otworzy, zaprosi, zapyta, poprosi o pomoc, o coś złego ducha, to on dopiero wtedy działa. A tak, to można strażyć, może tam gdzieś latać na naokoło, ale dla mnie nic nie schodzi. To jest nasza wielka potęga, poza tym mamy swoje własne też. Także nie wiem czy ja odpowiedziałem, ale tak. Na no, święty Paweł powiedział, że unikajmy wszystkiego, co ma pozór zła, czyli po prostu trzeba uważać. Pozu, pozór zła to jest, to już jest, to, jest, to, jest, to jest inna rzecz, ale on tak samo. Nie wiem, Pimańca przypomina, jak było o mięsie składane nie, te, to wymianie, jak... ja ale ze względu na moich braci, żeby nie dawać złego przykładu, żeby się jeździć wili jak, to ty możesz. Uf, Mnie... Dla niego to jest mięso, jest więcej, nie. To tam, nie. To nie, nie, On nie widział nic złego w tym, że to było ofiarowane tam, bo, bo dla niego z według to, to było nic, nie? ale dla przykładu, żeby po prostu nie było żyć, braci, no to on też, też tego nie musiał Czyli ogólnie największym zadążeniem jest to, że człowiek nie jest, jest w stanie was poświęcającej dla człowieka, że tu to Na przykład, na przykład, na przykład. No i, i, i właśnie i zawsze trzeba sobie powiedzieć, że Pan jest większy od wszystkiego, od wszelkiego zła, od tego. Jeżeli do niego się skrócimy o pomoc, to on nam na pewno też